Rozdział jedenasty. Obudziłam się już jakiś czas temu, ale dopiero gdy poczułam burczenie w brzuchu, zwlokłam się z łóżka. Cieszyłam się, że w końcu mamy wolny dzień, chociaż nie bardzo wiedziałam, jak go wykorzystać. Przeczytałam gazetę, na której kartkach pojawiły się nowe informacje, przejrzałam wiadomości o pogodzie nad różnymi rejonami wysp, plotki o znanych tu osobach oraz plan przebiegu najbliższego festiwalu i święta dziękczynienia. Znów poczułam, jak mało wiem o wyspach i jej mieszkańcach. Nic, o czym pisała gazeta, nie przykuło mojej uwagi. Nie zamierzałam latać w dalekie trasy. Nazwiska pojawiające się w artykułach nic mi nie mówiły, a o najbliższym święcie nie miałam zielonego pojęcia. Całkowicie straciłam poczucie czasu. Nie wiedziałam, ile dni minęło od mojego zniknięcia z ziemi. Ale czy nadal było to istotne? Pomimo zakwasów w mięśniach zmusiłam się do przebrania i, tak jak sobie obiecałam, wyszłam pobiegać. Kiedyś lubiłam to robić, ale moje treningi nigdy nie były regularne. Zawsze, gdy czułam natłok myśli albo przygnębienie, ćwiczenia pomagały mi oczyścić umysł. Miałam nadzieję, że nowy styl życia pozwoli mi zapewnić regularność i wzmocnić ciało. Tym razem dam z siebie wszystko. Mruknęłam i przeciągnęłam się kilka razy. Nikogo nie spotykając po drodze, wyszłam z domu i ruszyłam w stronę jaskini. Biegłam wzdłuż zbocza góry, na której trenowałam. Wciąż nie mogłam się napatrzeć na roślinność wyspy. Drzewa, krzewy i trawa wydawały się takie same jak te, które rosły koło mojego domu, ale wręcz emanowały energią. Dopiero teraz zrozumiałam, dlaczego ludzie na ziemi przytulali drzewa w parkach. Tu gołym okiem było widać, ile mają w sobie mocy – Wydawały się odrębnymi organizmami, komunikującymi się nieznanym mi językiem Nawet kolor liści i kory wyglądał na inny, bardziej soczysty I dałabym słowo, że jestem w stanie dostrzec lekką poświatę nad każdą z gałęzi Czy każdy drakan tak reagował na naturę? Byłam ciekawa, czy jeśli byłabym teraz na ziemi, też inaczej patrzyłabym na drzewa Zatrzymałam się na łące pełnej fioletowych i błękitnych kwiatów. Nabrałam głęboko powietrza i czułam, jak otacza mnie energia. Troski na chwilę przestały mieć znaczenie. Liczyło się tu i teraz. Powiązanie z naturą. Wiatr muskał mnie po twarzy, jakby chciał się przywitać, a kontakt z jego energią sprawił, że poczułam spokój. Trwałam tak, rozkoszując się tym niesamowitym połączeniem. Słyszałam, jak ptaki śpiewają nad drzewami wokół. Mogłam wyczuć moment, w którym napinają mięśnie i rozprostowują skrzydła, szykując się do lotu. Słyszałam szum traw i liści. Czułam, jak wiatr bawi się z nimi, kołysząc delikatnie na boki. Nigdy wcześniej nie doświadczyłam takiego zrozumienia świata. Wszystko wydawało się oczywiste i połączone. Każda chwila, każda mrówka i każdy liść miały sens bycia. Czułam, że tworzą jedność z otaczającym mnie światem. Odważyłam się poruszyć dopiero, gdy poczułam, że moja wewnętrzna energia całkowicie się zregenerowała i zrównoważyła z energią natury. Zaczęłam biec dalej, przez cały czas się uśmiechając. Dotarłam do strumienia, który płynął od wzgórza do miasteczka, a gdy zobaczyłam pierwszy most, zawróciłam. Nagle stanęłam. Znowu ogarnęło mnie to cholerne uczucie, że ktoś mnie obserwuje. Rozejrzałam się dyskretnie, ale nie mogłam nikogo ani zauważyć, ani wyczuć. Cholera, czego ten ktoś ode mnie chce? Puściłam się pędem do domu. Cała spocona dotarłam do pokoju i wzięłam szybki prysznic. Przetarłam ręką zaparowane lustro, uśmiechnęłam się do siebie i przeczesałam ręką mokre włosy. Może spotkam się ze smokiem, pomyślałam, ale humor mi się popsuł na myśl o tym irytującym stworzeniu. Nie miałam dzisiaj ochoty na jego pełne pogardy spojrzenia. Zajmę się sobą, powiedziałam i dowiem się czegoś o wyspie. Może poznam kilka osób. Pełna nadziei na przyjemny dzień chciałam już wyjść z łazienki, gdy nagle to poczułam. Za każdym razem, gdy dopisywał mi dobry humor i przepełniała mnie energia, nagle dopadała mnie myśl o rodzinie i przyjaciołach. Przytrzymałam się umywalki i zamykając oczy wzięłam kilka głębokich wdechów. Nie byłam w stanie nic zrobić Ogarniająca mnie bezsilność sprawiała, że najchętniej wlazłabym pod kołdrę i nie wychodziła aż do zachodu słońca Wiedziałam, że to nie rozwiąże moich problemów Może znajdę tych mężczyzn z baru i dowiem się czegoś o tacie, pomyślałam zrezygnowana Ubrałam się i gdy wyszłam na korytarz, usłyszałam śpiew dochodzący z pokoju obok Podeszłam bliżej i przystawiłam ucho Przyjemna melodia prowadzona delikatnym, dziewczęcym głosem sprawiła, że od razu poczułam się lepiej. Nie chciałam przeszkadzać, ale ciekawość była silniejsza. Podniosłam rękę, żeby zapukać, gdy nagle śpiew się urwał. Wejdź, Ann. Zdziwiona otworzyłam drzwi i zobaczyłam Wiktorię siedzącą przy biurku. Skąd wiedziałaś? Mam całkiem niezłą intuicję, zaśmiała się a zajęcia w wieży pomagają mi ją szybko rozwijać. Dasz mi chwilę? Już prawie skończyłam, dodała wskazując na obraz przed nią. Rozgość się. Dzięki, powiedziałam i rozejrzałam się po pokoju. Wykończenie i ustawienie mebli było identyczne jak u mnie, jednak tu prawie każde wolne miejsce na ścianie pokryte było kolorowymi obrazami. Podeszłam bliżej przyglądając się każdemu z nich. Przedstawiały widoki, które zapamiętałam lecąc na smoku. Kłębiące się białe chmury na błękitnym niebie, zachód słońca nad oceanem, ciemne niebo przeszyte złotymi błyskawicami. Podchodziłam do każdego z nich urzeczona jej talentem, o którym nie miałam pojęcia. Jeden obraz wyróżniał się na tle innych. Podeszłam bliżej i przyjrzałam się portretowi kobiety. Jasna, pełna piegów cera odróżniała się od burzy rudych włosów, wijących się niesfornie na całej długości obrazu. Z czarnych oczu biły promienne iskierki, a całość dopełniał zawadiacki uśmiech odsłaniający idealne zęby. Zachwycona pięknem modelki, dopiero po chwili zauważyłam drobne zmarszczki przy ustach i kurze łapki koło oczu. To moja mama. Głos Wiktorii sprowadził mnie na ziemię. A przynajmniej taka, jaką chciała, żebym ją zapamiętała, dokończyła smutno. Tęsknisz za nią? Każdego dnia to ona była jedynym powodem, dla którego nie chciałam lecieć ze smokiem. Gdy umarła po ciężkiej chemioterapii, już nic mnie nie trzymało na ziemi. Cieszę się, że straż pozwoliła mi zostać dłużej, żeby się z nią pożegnać. Teraz myślę, że może jest gdzieś koło mnie w postaci energii lub... Zamieni się w pięknego, wolnego smoka Wierzę, że tak się stanie Uśmiechnęłam się delikatnie I odważyłam się odwrócić w stronę dziewczyny Jej policzki lekko się zarumieniły A oczy były szkliste Przepraszam Tylu rzeczy jeszcze nie wiem Co robi ta cała straż? Zapytałam niepewnie, Nie mogąc powstrzymać ciekawości Ciągle dowiadywałam się czegoś nowego Na temat wyspy Jest kilka oddziałów Działalność pierwszego utrzymywana jest w tajemnicy. Drugi zajmuje się odprowadzaniem nowych na wyspy. Jest jeszcze trzeci i czwarty, które odpowiadają za porządek. Czekaj, ale przecież powinni ci to wszystko powiedzieć podczas lotu na wyspę. W takim razie, jak tu trafiłaś? Rory, ona była ze straży. Poczułam ucisk w klatce piersiowej. Przypomniałam sobie słowa wygłoszone na jej pogrzebie. Pożegnajmy Rory... Jeść czy nie drugiej jednostki straży. Niech twoja energia powróci w obieg. Co mam powiedzieć, Wiki? Ile mogę jej zdradzić? Wszystko stało się tak nagle, powiedziałam. Kiedy zobaczyłam smoka, sama byłam w niebezpieczeństwie. Musiałam uciekać. Nie zdążyłam się z nikim pożegnać. Gdy skończyłam, drżał mi głos. Pomyślałam o kartce, którą podrzuciłam bliźniakom przed ucieczką. Jak w kilku zdaniach mogłam im wyjaśnić, co się stało i się pożegnać? Czułam, jak znów tego dnia przytłacza mnie to uczucie bezsilności, a ręce zaczynają się trząść. Wiktoria wstała od biurka, podeszła do mnie i mocno przytuliła. Poczułam bijące od niej ciepło, tak podobne do tego, które czułam, gdy przytulała mnie mama. Ja mogłam zakończyć ten rozdział, ale widzę, że tobie nie było to dane. Jeśli kiedyś będziesz chciała się komuś zwierzyć, pamiętaj, że jestem tutaj. Chodź, obu nam przyda się kawałek dobrej czekolady i kawa. Słyszałam, że kilka dni temu znowu otworzyli cukiernie Idziemy? Po drodze wytłumaczę ci, o co chodzi ze strażą i odpowiem na wszystkie pytania, na które znam odpowiedź. Kiwnęłam głową i wypuściłam z objęć dziewczynę, która uśmiechała się do mnie, dodając otuchy. Poczułam wdzięczność, że trafiłam na taką osobę. Zobaczysz, że nic na świecie nie dzieje się przez przypadek. Ja niedawno to zrozumiałam. Ludzie, wydarzenia i przedmioty przyciągają się nawzajem, a wszystko tworzy jedność. Powiedziała, a ja zaczęłam się zastanawiać, czy ona nie czyta mi w myślach. Z każdym dniem na wyspie czułam, że to, co mówi Wiktoria, ma sens, ale ciągle obawiałam się uwierzyć i otworzyć na to, co szykowało mi przeznaczenie. Szłyśmy w stronę miasta, rozkoszując się ciepłą pogodą i bezchmurnym niebem. W tej części miasta stało mało domów mieszkalnych, więc nie spotkałyśmy po drodze nikogo, oprócz pani ze straganu, która szła w stronę pól uprawnych. Pomachałyśmy jej, a ona odpowiedziała uśmiechem. Straż tworzą ludzie wybrani przez mistrza do wykonywania zadań specjalnych. Strażnicy drugiego oddziału pilnują tych, którzy widzą smoka po raz pierwszy, żeby nie zrobili niczego głupiego. Trzeci i czwarty oddział pilnuje porządku na wyspie, ale część ich działalności jest okryta tajemnicą. Wysyłają też ludzi na szóstą wyspę. Przecież jest pięć wysp, zdziwiłam się. Oficjalnie tak i nie wspomina się o szóstej, na której są zesłańcy. Nic o niej nie wiem. Nikt nie chce rozmawiać na ten temat. Usłyszałam tylko, żebym nic nie przeskrobała, bo nie chcę tam trafić. To jak to normalnie wygląda po tym, jak zaczyna się widzieć smoki? Przylatują do ciebie dwie osoby i oceniają sytuację, w jakiej się znajdujesz. I w razie potrzeby, tak jak u mnie, pozwalają ci zostać na ziemi dłużej, żeby dokończyć sprawy. Pilnują też młode smoki, które nie chcą więzi, żeby, no wiesz, nie spaliły nikogo. Jeśli już jesteś gotowy, eskortują cię na wyspę treningową. Byłaś tam, prawda? Potwierdziłam skinieniem głowy. No i stamtąd już samemu trzeba trafić na pobliską wyspę. Jest jeszcze jedna opcja. Jeśli chcesz zostać na ziemi, dają ci eliksir ograniczający twoją energię. Zapominasz o smokach i wracasz do normalnego życia. Jest tylko jeden haczyk. Nie można zmienić raz podjętej decyzji. No to trochę mnie ominęło, zaśmiałam się smutno. Chociaż mistrz powiedział, że gdy znajdą mojego ojca... Też będę musiała podjąć decyzję. Powiedziałam i ugryzłam się w język. Jednak Wiki usłyszała i zerknęła na mnie pytająco. Popatrzyłam w jej niebieskie oczy i poczułam bijącą od niej szczerość, a pomiędzy nami pojawiła się niewidzialna więź. Zyskałam prawdziwą przyjaciółkę. Mój tata został porwany. Mówiłam więc dalej. A ja chcę go odszukać. Ale ktoś z wyspy go porwał? Dlaczego? Twój tata jest drakanem? Tak naprawdę to niewiele wiem. Tata odkrył coś o smokach i zniknął. Ja zostałam zaatakowana. No i w końcu trafiłam tutaj. Jeśli będę mogła ci jakoś pomóc, tylko powiedz. Szepnęła gorliwie i złapała mnie za rękę. Dziękuję. Mimo, że wiedziałam prawie na pewno, że nigdy nie poproszę jej o pomoc, nie chcąc narażać jej na niebezpieczeństwo, poczułam jak kamień spadł mi z serca. Po raz pierwszy, odkąd byłam na wyspie, mogłam komuś powiedzieć o swoim sekrecie. Zapach cukierni doszedł do naszych nosów, zanim jeszcze ją zobaczyłyśmy. Na całej centralnej ulicy roznosił się zapach wypiekanych słodkich bułek, maślanych ciastek i croissantów z czekoladą. Wśród kamiennych domków o idealnych kształtach wyróżniał się mały, okrągły budynek z ogromną szklaną witryną. Z daleka widać było szyld, małe co nieco. Zielony bluszcz oplatał jego ściany, łącząc się z ciemnozielonymi fragmentami okien i drzwi. Zerknęłam przez szybę i nie mogłam powstrzymać napływającej do ust śliny. Wielkie słoje wypełnione cukierkami, lizakami i żelkami kusząco zapraszały przechodniów do środka. Drzwi otworzyły się, a zapach słodyczy stał się jeszcze bardziej intensywny. Z budynku wybiegła dziewczynka i z lizakiem w buzi zeskoczyła ze schodów. – Mamo, ten lizok jest pyszny! – zawołała. – Cieszę się, że ci smakuje, choć zaniesiemy tacie drożdżówki – powiedziała jej mama, uśmiechając się szeroko. Minęłam je i niepewnie weszłam do środka. Z każdej strony w szklanych słoikach, koszykach i na półkach leżały najróżniejsze słodycze, zarówno te, które znałam, jak i zupełnie nowe, które zachęcały kolorowymi opakowaniami. Na końcu pomieszczenia stała drewniana lada, pomalowana oliwkowo-zieloną farbą. Za nią stały wysokie półki, na których z wiklinowych koszy niemal wysypywały się wypieki, o jakich nawet nie śniłam. Pączki, donaty, croissanty. Była tam jeszcze lodówka wypełniona sernikami i biszkoptami, z różnokolorową bitą śmietaną. Dzień dobry, czym mogę was obdarować? Zafascynowana nowym miejscem nawet nie zauważyłam siwego, wąsatego mężczyzny w czarnym fartuchu, który nagle wyłonił się z zalady Dzień dobry, nie bardzo wiem, czego warto spróbować Czy mógłby pan nam coś polecić? zapytała Wiktoria O, też jesteście tu nowe? ucieszył się i zaklaskał w dłonie Ja przyleciałem jakiś tydzień temu i kiedy usłyszałem, że szukają kogoś do cukierni, to od razu się zgłosiłem ta wyspa jest tak niesamowita, ciągle mnie wszystko zachwyca, powiedział niespodziewanie, a brązowe oczy mu rozbłysły. Jest pan tu dopiero tydzień i już się pan odnalazł? Zdziwiłam się. To było dla mnie takie oczywiste. Wcześniej prowadziłem małą cukiernię, która po kilku latach rozrosła się w sieć sklepów, ale ja straciłem radość, jaką daje dzielenie się wypiekami. Potem moje dzieci przejęły biznes i chciały mnie zamknąć w domu, bo nie podobał im się sposób, w jaki chciałem prowadzić moją małą cukiernię. Jakże się zdziwiłem, kiedy w siedemdziesiąte urodziny zobaczyłem smoka. Pomyślałem wtedy, a co mi tam, raz się żyje i zanim się zorientowałem, leciałem już na smoku w stronę wyspy. Ile mi energii wróciło, jakbym się na nowo narodził. W ogóle, co ja wam gadam, pewnie nie obchodzi was życie jakiegoś staruszka. Głos mu raptownie przygazł, opuściły się barki i wbił oczy w ziemię. Ależ skądże? Natychmiast zareagowała Wiktoria. Niesamowita historia! To zaszczyt pana poznać! Dokończyła, a staruszek od razu się wyprostował i uśmiechnął szeroko. Byłam pod wrażeniem empatii przyjaciółki. Sama nigdy nie potrafiłabym poprowadzić rozmowy w taki sposób. Mam nadzieję, że często będziecie moimi gośćmi. Kilka dni mi zajęło, żeby to wszystko zorganizować. Dopiero zaczynam współpracę z alchemikami, więc większość słodyczy to receptury poprzedniego cukiernika A właściwie cukierniczki Niech spoczywa w pokoju Zamilkł na chwilę Ale, moje dziewczęta, dam wam moje specjały Oto migdałowe ciasteczka z nadzieniem i sernik z czarnego bzu Zawołał radośnie, ukroił kawałek jednego z ciast stojących w lodówce i zapakował do pudełka Oj, chyba nie będziemy mogły przychodzić za często, bo nas smoki nie uniosą, zaśmiała się Wiktoria. Ha, ha, ha, zawtórował mężczyzna tubalnie, pakując ciasteczka do małego kartonika. Dajcie spokój, przyda wam się sporo kalorii po lataniu i treningach. Przytaknęłam, onieśmielona radością cukiernika. Rzeczywiście, od kiedy trafiłam na wyspę treningową, sporo schudłam. A ja gapa nie przedstawiłem się. Jestem Alojzy. Powiedział, kłaniając się. Bardzo nam miło. Ja jestem Wiktoria, a to moja przyjaciółka Anna. Wiki również się ukłoniła. Zerknęłam na nią. Nazwała mnie przyjaciółką. Zrobiło mi się ciepło na sercu. Uśmiechnęłam się szeroko i niezgrabnie kiwnęłam głową w stronę cukiernika. Nagle rozbrzmiał dzwonek i do środka wszedł mężczyzna z synem na ramionach. pana krzyknął chłopiec. Po te bułecki co wczoraj! Pokazał szczerbaty uśmiech. Kuba, najpierw trzeba się przywitać! Tata zwrócił mu uwagę. Dzień dobry! zawołało radośnie dziecko. Pan Alojzy zaczął rozmawiać z chłopcem, pokazując mu nowe słodycze, a ja podeszłam do słoików z relkami. Nagle przeszedł mnie dreszcz. Znów poczułam, że ktoś mi się przypatruje. Teraz Wiktoria dołączyła do rozmowy, ale mimowolnie przestałam ich słuchać. Podeszłam do witryny i delikatnie przesunęłam szklany pojemnik z fioletowymi żelkami, który stał na wysokości mojej twarzy. Dostrzegłam jakąś postać po drugiej stronie ulicy, która odwraca się szybko i odchodzi. Cholera, szepnęłam cicho. Anna, wszystko w porządku? Wzdrygnęłam się, gdy za plecami usłyszałam głos przyjaciółki. Tak, chyba tak. Rzuciłam cicho i pożegnawszy się z Aloizem wyszłyśmy na ulicę. Usiadłyśmy na ławce naprzeciwko fontanny. Kiedy się spotykasz z Chrisem? spytałam biorąc kęs ciasta, które smakowało tak dobrze, jak wyglądało. Dzisiaj wieczorem, uśmiechnęła się rumieniąc. Za każdym razem, gdy tylko o nim wspominałam, od razu się peszyła, co uważałam za całkiem urocze. Nieśmiałość była lepsza niż wściekłość, którą czułam za każdym razem, gdy widziałam Williama. Trochę jej zazdrościłam, że jest zakochana. Też chciałabym poczuć zwykłe zauroczenie, niepotrzyte innymi emocjami. To oficjalnie jesteście parą? Dopytywałam. Tak mi się wydaje. I zaczęła mi opowiadać o randce, którą spędzili na wspólnym lataniu. Cieszyłam się jej szczęściem, ale mimo woli poczułam w sercu ukłucie zazdrości.